Chwała Bogu, bracia i siostry. Dziękujemy naszemu Bogu za to, że dał nam tę możliwość, aby w takiej wolności spotkać się w tym kraju. To naprawdę Jego łaska. W całym swoim życiu nie oglądałem tylu prześladowań, ile miało miejsce w Indiach w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat. Tak więc oglądamy wypełnienie słów Pana Jezusa Chrystusa, gdy zbliżamy się do końca czasów. To nie będzie popularne, aby być prawdziwym chrześcijaninem. I z pewnością nie będzie popularne głoszenie standardów Jezusa Chrystusa. Nie będzie popularne głoszenie standardów biblijnych, ani standardów Nowego Przymierza. I to nie tylko prześladowanie ze strony świata, czy niechrześcijan. Jest jeszcze większe niebezpieczeństwo, któremu musimy stawić czoła a mianowicie zwiedzenie wewnątrz chrześcijaństwa. Szatan jest przedstawiony w Biblii jako lew, który atakuje chrześcijan i to jest ten jeden obraz, a z drugiej strony prezentowany jest jako wąż, co jest obrazem jego zwodniczej pracy, jego zwodniczego działania. W ogrodzie Eden, gdy szatan miał opcję przyjścia do Adama i Ewy jako lew i ryczeć na nich, aby zmusić ich w ten sposób do zjedzenia z tego drzewa poznania dobra i zła. Albo opcję przyjścia w postaci węża, który bez straszenia, bez jakiegoś zmuszania, ale delikatnie zwiedzenia ich w stronę zjedzenia z tego drzewa. Widzimy że wybrał tą opcję przyjścia w postaci węża. Tak więc szatan jest bardzo inteligentnym stworzeniem i do tamtego czasu był najbardziej inteligentnym ze wszystkich stworzeń. Bez wątpienia był bardziej inteligentny od Adama i Ewy, gdyż ich oszukał. I myślę, że powinniśmy zdawać sobie z tego sprawę, iż szatan jest bardziej inteligentny niż wszyscy ludzie na ziemi. I aby oprzeć się Jego zwiedzeniu, czy też nie zostać zastraszonymi przez Jego prześladowania, musimy szukać bycia wypełnionymi Bożym Świętym Duchem. Nie jakimiś podróbami, ale tym prawdziwym wypełnieniem Duchem Świętym, chrztem w Duchu Świętym, chrzest ogniem i ciągły żywy płomień Ducha Świętego ciągły strumień wytryskający z naszych serc, tej żywej wody. Jakiegokolwiek obrazu byśmy nie użyli, czy też oleju, który jest w naszych lampach, tak aby nasz ogień płonął, to musi mieć miejsce każdego dnia. To droga, którą obieramy, droga krzyża, droga śmierci naszego własnego ja, droga, którą Duch Święty prowadził Pana Jezusa i też nas prowadzi. Wtedy nie będziemy zwiedzeni i również nie będziemy obawiać się prześladowań. Wierzymy, że Bóg da nam mądrość, aby rozpoznać te kłamstwa diabelskie oraz łaskę i moc, aby zwyciężyć w prześladowaniach. Tak więc nie żyjemy w strachu, ale musimy być ostrożni, musimy być mądrzy. Szatan nie jest zainteresowany atakowaniem wszystkich chrześcijan. Jeśli otworzymy Księgę Objawienia, 12 rozdział, możemy zobaczyć, jak będzie wyglądała sytuacja w dniach ostatecznych. Bardzo ważne, abyśmy to zobaczyli. Księga Objawienia nabierze życia i będzie wzbudzać zainteresowanie w dniach, gdy jej słowa będą się wypełniać. Księga Objawienia w dwunastym rozdziale i 17 wierszu czytamy o smoku. Tento smok w wierszu dziewiątym nazywany jest diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. A więc widzimy, że te terminy smok, wąż wiążą się z jego mocą zwodzenia. W wierszu 17 widzimy też, że podejmuje walkę, a więc tutaj mamy obraz prześladowan zawrzał smok gniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa. Ta kobieta jest obrazem narodu izraelskiego, z którego Chrystus został zrodzony i tak zrodził się Kościół, czyli ta reszta potomstwa, która strzeże przykazań Bożych. A więc na kogo jest rozzłoszczony diabeł? Nie na wszystkich chrześcijan, lecz tylko na tych chrześcijan, którzy przestrzegają Bożych przykazań. Jeśli jesteś jednym z tych, którzy nie przestrzegają Bożych przykazań, albo sądzisz, że niektóre przykazania nie są tak ważne, nie trzeba się ich słuchać, ponieważ jesteś mądrzejszy od samego Boga, Bóg dał te przykazania, ale ty zdecydowałeś, że nie musisz być im posłuszny, no, wtedy szatan nie będzie wściekły na ciebie, ponieważ jesteś po jego stronie jesteś jednym z tych którzy mu pomagają razem z nim nauczasz, że nie musimy przestrzegać wszystkich przykazań jesteśmy mądrzejsi od Boga nawet niektóre rzeczy zapisane w Nowym Testamencie nie są dzisiaj teraz nam potrzebne ileż takich rzeczy ma miejsce dzisiaj w kościele chrześcijanie twierdzą, że pewne rzeczy zapisane w Nowym Testamencie nie obowiązują nas dzisiaj teraz Skąd się to wzięło? Od szatana. Tak więc szatan jedynie jest zainteresowany walką z tymi, którzy przestrzegają Bożych przykazań. Czy pamiętacie Daniela z Babilonu, jego historię zapisaną w Starym Testamencie? Jest to bardzo dobry przykład, gdyż jeśli chcemy, jako chrześcijanie, zwyciężyć dzisiaj z Babilonem, musimy stać mocno jak Daniel. W pierwszym rozdziale i ósmym wierszu, Czytamy, że Daniel postanowił nie kalać się. Zwróćcie uwagę, że to nie było tak, iż pozostali Żydzi popełniali cudzołóstwo, a Daniel powiedział, że nie, albo tamci oddawali cześć bałwanom, a Daniel powiedział, że nie. On chciał przestrzegać nawet tych najdrobniejszych przykazań. Przykazania dotyczące pewnego rodzaju jedzenia, które były wymienione w trzeciej księdze Mojżeszowej w jedenastym rozdziale, jak również te wskazówki, iż pewne rodzaje wina nie powinny być pite. Bardzo małe przykazania, ale Daniel stwierdził: Nie ma znaczenia, czy są to małe przykazania, ja chcę być posłuszny Bogu. Inni powiedzieli: Nie, nie, nie, to nic ważnego. I oni niczego nie zdziałali w Babilonie. A więc chcę wam powiedzieć, że ci, którzy chcą czytać Nowy Testament bez przywiązywania wagi do detali, niczego nie wskurają w tym nowotestamentowym Babilonie. Raczej będą budować kościół, który nie będzie różnił się od Babilonu. Tak więc szatan jest wściekły na tych, którzy przestrzegają Bożych przykazów. Pan Jezus powiedział, że jest w sposób, który możemy dowieść, iż kochamy Boga. Wszyscy chętnie śpiewają, Panie, kochamy Cię, kochamy Cię, kochamy Cię, kochamy Cię. Ale Pan Jezus w Ewangelii Jana w czternastym rozdziale i piętnastym wierszu powiedział, jeśli mnie miłujecie, przestrzegajcie moich przykazań. I prawda jest taka, że jeśli chcecie przestrzegać Bożych przykazań, to znajdą się tacy babilońscy chrześcijanie którzy przyjdą do was i powiedzą, a, wy jesteście tymi legalistami, żyjecie pod zakonem. I wielu chrześcijan wtedy ogarnia lęk i wycofują się i mówią, no dobra, dobra, to tylko takie małe przykazanie, nie chcemy być legalistyczni. Ja się nie boję. Nie boję się diabła, który przychodzi przez tych chrześcijan i mówi mi, że jestem legalistą, ponieważ jestem posłuszny przykazaniom Nowego Testamentu. Bez względu na to, czy jest to duże przykazanie, czy małe przykazanie, ja nie jestem tak wielki, aby podważać Słowa Boga. Dajcie mi kilka takich osób, a potrząśniemy tym całym krajem dla Boga. Mam nadzieję, że będziesz jednym z nich, bracie i siostro, że będziecie bardziej zainteresowani tym, aby mieć znaczenie w oczach Boga, niż zbudować sobie jakieś imię tutaj na ziemi. Albo wycofacie się, gdy ktoś nazwie was legalistami, wystraszycie się. Jeśli tak czynisz, to bardziej zależy ci na chwale w oczach tego człowieka, niż na chwale w oczach Bożych i winieneś się wstydzić. Jeśli masz takiego ducha, to nie ma dla ciebie miejsca w tym zgromadzeniu. My nie zajmujemy się budowaniem takich ludzi. My zajmujemy się budowaniem ludzi, którzy będą przestrzegać przykazań Bożych i którzy nie boją się być oskarżeni o legalizm albo o życie pod zakonem. Ja dobrze wiem, co to jest życie pod zakonem. Prostymi słowami to ujmują, to oznacza staranie się wypełniać Boże przykazania w mojej własnej sile. To jest życie pod zakonem w prostych słowach. Osoby żyjące pod zakonem to osoby, które nie szukają pełni Ducha Świętego, który pozwoli im wypełnić Boże przykazania. Ja nie jestem pod zakonem. Kiedyś żyłem pod zakonem, pokonany przez grzech. Dowód na życie pod zakonem prezentuje list do Rzymian, rozdział 6, wiersz czternasty. Grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Jeśli prowadzisz zwycięską walkę z grzechem, nie jesteś pod zakonem. Ci ludzie, którzy oskarżają nas o to, że przestrzegamy Boże przykazania, sami są pokonani przez grzech i oni są pod zakonem. Mówią, a to wszystko nie ma znaczenia, my tylko musimy kochać wszystkich. Ale jak możesz kochać, kiedy jest grzech w twoim życiu? Jesteś pod zakonem, dowodem tego, że jest się pod łaską, a nie pod zakonem, jest wolność od panowania grzechu. To wiem z własnego doświadczenia. Jeśli grzech nade mną panuje, jestem pod zakonem, bez względu na to, do jakiego kościoła chodzę, bez względu na to, w jakie doktryny wierzę, nawet jeśli siedzicie tutaj w tym kościele. Jesteście pod łaską, jeśli grzech znajduje się pod waszymi stopami. A więc pamiętajmy, iż diabeł ścieka się na tych, którzy przestrzegają Bożych przykazań i którzy trzymają się świadectwa Jezusa Chrystusa. Trzymać się świadectwa Jezusa Chrystusa to oznacza, iż ich życie reprezentuje to świadectwo, które Jezus złożył na tej ziemi. Świadectwo Jezusa Chrystusa odnosi się do Jego ziemskiego życia, do tego, w jaki sposób On żył. I co mówił? Jakie jest twoje świadectwo? Gdy mówimy świadectwo Zakaponena, czy świadectwo tego, czy tamtego. O co chodzi? Czy to tylko słowa, które wypowiadamy? Nie, to całe nasze życie, to co ludzie widzą w nas, nasze rodziny, nasze dzieci, nasi sąsiedzi, ludzie, z którymi mamy do czynienia w zboże i moje słowa. To jest moje świadectwo. A więc na czym polega świadectwo Jezusa? To sposób, w jaki On żył i przemawiał i to, co czynił na ziemi. I bardzo niewielu się tego trzyma. To jest świadectwo Kościoła dzisiaj. Świadectwo Kościoła ma być świadectwem Jezusa. A świadectwem Jezusa jest Duch Proroctwa, objawienie 19.10. Proroctwo jest największym darem w Kościele. Czytamy, że mamy zabiegać o dar proroctwa, aby budować Kościół Nowego Testamentu. I proroctwo to nie przewidywanie przyszłości, jak to było w Starym Testamencie. Jest bardzo niewielka część tego w Nowym Testamencie. Być może stanowi to 1%, tak jak na przykład Agabus czy Filip. Ale 99% to duch proroctwa, to świadectwo Jezusa, jak czytamy w objawieniu 19.10. Świadectwo Jezusa to duch proroctwa. Słowa nie mają tak wielkiego znaczenia jak duch. Kiedy słucham człowieka, który prorokuje, czyli głosi Boże słowo z zakazalnicy, ja przysłuchuję się jego duchowi. I zachęcam was wszystkich, abyście słuchali ducha ludzi, którzy głoszą. Nie słuchajcie jedynie słów, aby stwierdzić, czy ich doktryna zgadza się z doktryną waszego kościoła. Szatan przychodzi jak anioł światłości, a jego słudzy to słudzy sprawiedliwości. I zostaniesz oszukany, jeśli będziesz tylko trzymał się ich słów. Słuchaj ich ducha. duch tego człowieka, musi być świadectwem Jezusa. Ten człowiek nie może wywyższać siebie samego, ale powinien pociągać Ciebie do Chrystusa. Powinien pomóc Ci połączyć się z Chrystusem, a nie z tym człowiekiem. On musi mówić o Jezusie, ale także podążać za Jezusem, brać na siebie krzyż Jezusa i podążać za Nim. To jest Duch Proroctwa, to jest świadectwo Jezusa. I to buduje prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa. A więc proszę pamiętajcie o tym. Diabeł wścieka się na tych, którzy strzegą Bożych przykazań i trzymają się świadectwa Jezusa Chrystusa. Którzy nie boją się stać za tym, gdy spotykają się z opozycją nie ze strony niewierzących, ale są atakowani przez chrześcijan, którzy nie mają światła Nowego Testamentu. Zwróćmy się teraz do Ewangelii Marka, do drugiego rozdziału. Tam znajdujemy to wyrażenie, które jest tematem naszej konferencji. Nowe wino w nowych bukłakach. Ewangelia Marka, drugi rozdział i czytamy od wiersza osiemnastego. A uczniowie Jana i faryzeusze pościli. Oni też przyszli i powiedzieli do niego, czemuż uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a twoi uczniowie nie poszczą. Główny akcent ludzi żyjących pod Starym Przymierzem był położony na uczynkach. Dlaczego nie robisz tego? Albo dlaczego nie robisz tamtego? Różne małe rzeczy. Na przykład post był nakazywany w Starym Testamencie. Jezus też o tym mówi w kontekście Nowego Przymierza. Ale jeśli to jest główną cechą twojego życia, to coś jest nie tak. To co mam na myśli to to, że nie zastanawiasz się na tym raczej, czy żyję bogobojnym życiem, czy kochasz Jezusa z całego swojego serca. Dlaczego w twoim życiu nie ma przebaczenia innym? Ja sam miałem postawę takiego ducha czepiania się tych małych rzeczy i spotykałem się także z ludźmi z różnych stron świata, którzy zadawali mi takie pytania, na przykład, czy łamiecie chleb każdego dnia i od razu wiem, że należą do ugrupowania braci z Plymouth. Inni przychodzą i pytają, czy wszyscy mówicie językami i od razu wiem, że to zielonoświątkowcy. Czy siostry nakrywają głowy? A więc oni są z tych grup, które to robią, na przykład w Stanach Zjednoczonych to Mennonici i inni. Prawda jest taka, że my robimy te wszystkie rzeczy. My łamiemy chleb, siostry nakrywają głowy, mówimy językami, ale to nie jest dla nas sedno sprawy. Nigdy nikt do mnie nie przyszedł i nie zapytał mnie, czy miłujecie się wzajemnie. Widzicie, jak diabeł potrafi to wszystko zniekształcić? To nie o to chodzi, że ignorujemy te mniejsze przykazania, tak jak już wcześniej powiedziałem, Ale one nie są sednem sprawy. A ja chcę wiedzieć, czy wy miłujecie jedni drugich. Ja chcę wiedzieć, czy starsi są uniżonymi sługami ludzi. To mnie interesuje. Nie jestem zainteresowany tak bardzo tym, czy starsi są wielkimi kaznodziejami, którzy wszystko potrafią zorganizować. Nie. Raczej interesuje mnie to, czy są pokornymi ludźmi, czy są sługami, czy są też miłośnikami pieniędzy. To są rzeczy, którymi jestem zainteresowany. Natomiast są ludzie, którzy właśnie takimi drobniazgami się zajmują. I to jest takim znakiem bycia w starym przymierzu, bycia w starych buchłakach. Jezus, odpowiadając faryzeuszom, rzekł, czy mogą goście weselni pościć, gdy jest z nimi oblubieniec? Czy oblubieniec ma pościć, gdy jest z nimi? Ale jak mówi wiersz dwudziesty, przyjdą dni, kiedy im zostanie zabrany oblubieniec, a wówczas owego dnia będą pościć. My żyjemy w dniach, gdy nasz oblubieniec jest nam zabrany. Czekamy na jego powrót i w tym czasie pościmy. Nie ma jakiegoś prawa, które to reguluje. To zależy od nas, ale pościmy. Szukamy Boga. Post jest wyrazem naszej tęsknoty za nim, naszego nieobecnego oblubieńca. Jeśli tak nie jest, to twój post jest pustym rytuałem, który wykonujesz, aby uzyskać chwałę w oczach innych ludzi. I wtedy mówisz innym o swoim poście. Ale jeśli jest to wyraz twojej tęsknoty za nieobecnym oblubieńcem, to dobra rzecz. Czy widzicie, jak duch postu jest ważniejszy niż sam post? Następnie w wierszu 21 Pan Jezus mówi nikt nie przyszywa łaty z nowego sukna do starej szaty. Wiecie, że w tamtych dniach mieli bawełnę. Jeśli chcesz na przykład uszyć suknię z bawełny, to najpierw należy ją namoczyć, aby ona. Skurczyła się, i dopiero wtedy można szyć z takiego materiału. Inaczej, jeżeli uszyjesz, a później ją wypierzesz, to już nie będzie na ciebie pasować. A więc stare sukno z powodu prania skurczyło się, już nie jest takie, jak było na początku. I jeśli wtedy naszyjesz na to kawałek nowego sukna, stara szata już jest skurczona. Natomiast gdy włożymy całość do wody, to wtedy ta nowa łata zacznie się kurczyć i w rezultacie rozerwie szatę. I to właśnie Pan Jezus tutaj ilustruje. Mówi, że nie możemy wziąć odrobiny prawdy nowego przymierza i dodać to do Twojego starotestamentowego legalistycznego życia. To po prostu nie będzie działać. To wszystko się roz rozerwie. Potrzebujesz całkowicie nowej szaty. To musi być całe nowe przymierze od A do Z. Są na przykład pewni ludzie, którym podoba się jakaś część tego, co głosimy. Mówią, A. To jest dobra rzecz, chcemy mieć zwycięstwo nad grzechem. I biorą taką łatę i próbują przyszyć ją do swojego starotestamentowego kościoła, do swojego życia pod zakonem. I to oczywiście nie działa. I o tym właśnie mówi tu Jezus. I wtedy Jezus używa kolejnego porównania. Nikt też nie wlewa młodego wina do starych bukłaków. Widzicie ten obraz? W tamtych czasach bukłaki były wykonane ze zwierzęcej skóry. Gdy gnieciono winogrona, ten sok wpływał do bukłaków. I gdy bukłaki są nowe, ich skóra nie jest rozciągnięta. A gdy sok z winogron fermentuje, zwiększa swoją objętość. I wtedy te bukłaki się rozciągają. I są w stanie utrzymać to wino. Ale jeśli wlejemy to nowe wino do starego bukłaka, który już maksymalnie zwiększył swoją objętość i dalej następuje ten proces fermentacji, to młode wino powiększa swoją objętość, to rozerwie te bukłaki. I dlatego Jezus mówi, że to młode wino rozsadzi bukłaki i wino i bukłaki zniszczają, Tak więc nie wystarczy mieć tylko młode wino, ale to młode wino należy lać do nowych bukłaków. A więc mówił do tych ludzi, którzy czepiali się takich drobnych rzeczy jak post. Mówi do nich, że nie chodzi o to, aby teraz trzymać się każdego szczegółu prawa. Nie trzymać się litery zakonu, ale zrozumieć Jego ducha, To jest istota sprawy. I kolejny przykład widzimy w następnych wierszach, gdzie Jego uczniowie szli przez zboża i zaczęli rwać kłosy. I znowu faryzeusze mówią, czemu czynią w sabbat to, czego czynić nie wolno. I wtedy Jezus staje w obronie swoich uczniów i przypomina faryzeuszom o tym, co uczynił Dawid, kiedy był w potrzebie i był głodny i jadł to, co ściśle rzecz biorąc, nie wolno było mu jeść zgodnie z zakonem. Nie mamy czasu, aby się teraz tym szczegółowo zajmować, ale główna myśl jest taka, iż i dzisiaj mamy w kościele pewnych ludzi, którzy trzymają się litery zakonu i sądzą innych. I są jeszcze inni, którzy przestrzegają tych przykazań i nie sądzą innych. Przestrzegają tych słów we właściwym duchu, to nie chodzi o to, abyśmy lekceważyli te przykazania. Nie wierzę, iż jest choćby jedno przykazanie w Nowym Testamencie, które moglibyśmy zlekceważyć. Gdy Duch Święty stąpił. wszystko to, co jest zapisane w listach, jest dla nas, ale nie przestrzegamy tego w duchu starego przymierza. A więc mamy nowe wino, w nowych bukłakach to nowe wino mówi o nowym życiu Jezusa Chrystusa, które jest nam przekazywane przez Ducha Świętego. Dlatego czytamy w liście do Efezjan, w piątym rozdziale i 18 wierszu Nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Mamy tu porównanie tego ziemskiego wina, które przynosi pewne podekscytowanie, a w Nowym Testamencie chodzi o bycie pełnymi Ducha Świętego, a więc to nowe wino jest pełnią Ducha Świętego. Stare wino symbolizuje życie pod zakonem, również dane przez Boga, ale, jak czytamy, stare przymierze zostało zniesione w dniu dzielonych świąt, Natomiast nowe przymierze zostało ustanowione w oparciu o krew Pana Jezusa Chrystusa. I to nowe wino oznacza to nowe życie w Duchu Świętym. Czytamy, że w Starym Przymierzu Duch Święty zstępował na ludzi. Często posługuje się taką ilustracją szklanki. Kiedy odwrócimy szklankę do gór nogami i polewamy ją wodą, Woda będzie spływać po szklance i opływać ją dookoła. A więc mamy tutaj obraz błogosławieństwa, które spływa na człowieka i też dotyka tych, którzy są wokół. I w taki sposób odbywało się to w Starym Przymierzu. Szklanka była odwrócona i ich serce było oddzielone. Ale Duch Święty zstępował na ludzi i wielu było błogosławionych. Jak Chrzciciel, Mojżesz, Eliasz, ale w Dniu Zielonych Świąt ta szklanka została odwrócona do góry i Duch Święty może zostać wlany do wnętrza ludzkiego serca, oczyścić je, wypełnić je i wtedy ta woda życia rozlewa się wokół i płynie do innych. I to jest innego rodzaju błogosławieństwo. Widzimy Samsona, który był w stanie wypełnić wolę Bożą, ale jego serce nigdy nie uległo przemianie. Nawet serce Dawida nie było zmienione. Jan Chrzciciel siedział w lochach i wątpił, czy Jezus jest Mesjaszem. Jego serce nie zostało do, dotknięte, ponieważ żadne serce nie mogło być całkowicie oczyszczone. Święty Duch nie mógł zamieszkać w nieczystym sercu. Pierwszą osobą, która chodziła po tej ziemi, w której Duch Boży mógł zamieszkać, której serce mógł wypełnić i przez nią płynąć, był Jezus Chrystus, a w dniu zielonych świąt nowe przymierze zostało ustanowione i Jezus Chrystus powiedział do swoich uczniów, możecie mieć to samo doświadczenie. Chwała Bogu! Ja nie jestem naśladowcą Eliasza, ani naśladowcą Mojżesza, ani Jana Chrzciciela, którego podziwiam, ale żaden z nich nie miał w sobie Ducha Świętego. Ja jestem naśladowcą Jezusa Chrystusa i mam nadzieję, że wy też jesteście gdzie Duch Boży zamieszkuje w nas i udziela nam mocy do przezwyciężenia wszelkiej porządliwości w naszych sercach, przezwyciężenia grzechu i to sprawia, że wytryska z nas życie błogosławieństwa i wierzę w Słowom Jezusa z Ewangelii Mateusza 7.14. Droga wiodąca do życia jest wąska, i niewielu ją znajduje. Nie chcę, abyście czuli się winni czy potępieni, ale z tego, co widziałem, nawet w naszych własnych zborach, bardzo niewielu znalazło drogę do życia, nawet w kościołach CFC. Niewielu składa świadectwo zwycięskiego życia w ich osobistym sposobie myślenia, w życiu rodzinnym albo w ich zborze, nawet między starszymi zborami. Bardzo niewielu znalazło drogę życia. Dlaczego? Dlatego, że nie są głodni nie pragną jej. Są zadowoleni z tego, co mają. Tak jak Jezus powiedział, piją stare wino i mówią, to wystarczy. Stare wino jest dobre, czemu szukać nowego? Pamiętam długie lata mojego własnego życia, gdy byłem zadowolony starym winem. Aż do czasu, gdy powiedziałem do Pana, mam tego dosyć. Chcę nowego wina. Bardzo ważne, abyśmy to zrozumieli. Nowe bukłaki to nowotestamentowy kościół, który znacznie się różni od starotestamentowego zgromadzenia ustanowionego według rytuałów Mojżesza. To był ogromny kościół z jednym mega przywódcą. I każdy ogromny kościół z jednym przywódcą to... Kościół Starego Testamentu, stare bukłaki. I są wierzący, siedzący w tych kościołach. Młode wino, które siedzi w starych bukłakach. I po pewnym czasie to młode wino wypływa. Może nawet jesteś w stanie dokonać wielu różnych rzeczy, nawet misyjnej jakiejś pracy, ale nie będzie to praca, którą Bóg chce, aby nowotestamentowy kościół wykonał. Zwróćmy się teraz do Ewangelii Jana, drugiego rozdziału. Tutaj czytamy o pierwszym cudzie, jakiego Jezus dokonał. Czy kiedyś zastanawialiście się nad tym, dlaczego wszechmogący Bóg, Ojciec i Duch prowadzili Jezusa do wykonania tego pierwszego cudu zamiany wody w wino? Dlaczego pierwszym cudem nie było coś bardziej spektakularnego, coś bardziej duchowego, jak na przykład skrzeszenie Łazarza zmarły. W mojej ludzkiej mądrości to właśnie bym zasugerował. Nigdy kierując się własną ludzką mądrością nie zasugerowałbym zamianę wody w wino. Raczej powiedziałbym, panie, przecież to wesele, już sobie popili tego wina, po co dawać im więcej? Czy chcesz rozpocząć swoją ziemską służbę od dania wina ludziom, którzy już sobie trochę wypili? Czy wiecie co Bóg mówi? Moje drogi to nie wasze drogi. Moje myśli to nie wasze myśli. Tak jak niebiosa są wysoko nad ziemią, taka różnica między moimi myślami i waszymi myślami, między moimi drogami a waszymi drogami. Jedną wielką rzeczą, którą nauczyłem się z Ewangeliana drugiego rozdziału, to to, że Moja ludzka mądrość nie wystarczy, aby wykonywać Bożą pracę. Źle ją wykonam w oparciu o moją mądrość. Ja pójdę najpierw wzbudzić Łazarza, zamiast zamienić wodę w wino. Woda wino? O nie, Panie, ja jestem mężem Bożym. Nie będę zajmował się takimi sprawami. Tak głupi jesteśmy. My sądzimy, że Bóg nie interesuje się tymi ziemskimi sprawami. Bóg nie interesuje się tym, żeby jakiś tam ślub czy wesele nie zakończyły się fiaskiem. A Jezus interesuje się nawet tak małymi sprawami. Niesamowite, jestem tym ogromnie zachęcony, że On interesuje się tymi zwykłymi, codziennymi sprawami dotyczącymi szczegółów naszego życia. Ale ponadto uważam, że jest głębsze znaczenie tego pierwszego cudu. Jest to powiązane z nowym winem. Czytamy o weselu w Kanaanie, a czytamy, że Jezus jest oblubieńcem, a Kościół jest Jego oblubienicą, a więc spróbujmy zobaczyć w tym duchowe znaczenie. Na weselu w Kanaanie było podawane stare wino. W jaki sposób to stare wino zostało wyprodukowane przez wiele godzin pracy i zgniatania w tamtych czasach. Ludzie deptali przez całe godziny grona, i w taki sposób produkowano wino. Zakładam, że najpierw myli stopy, zanim zaczęli deptać winogrona. I w taki właśnie sposób pracowali nad produkcją wina. Deptali i deptali grona w prasie, aż popłynęło wino. Masa pracy i wysiłku to obraz życia pod zakonem. I w rezultacie to się kończy. Jestem przekonany, że wszelkiego rodzaju złe samopoczucie i depresja i taki duchowy ciężar jest wynikiem życia pod zakonem. To miało miejsce w moim życiu. Nawet po tym, gdy przyjąłem Chrystusa i zostałem ochrzczony, miałem złe samopoczucie i czułem się zdołowany i niezadowolony. I nawet nie wiedziałem, że jestem pod zakonem. Do momentu, gdy doświadczyłem wypełnienia Duchem Świętym. Życia w nowym przymierzu i nowe życie, nie tylko w pragnieniu nowego wina, ale też nowych bukłaków. Gdy biorę mój krzyż i naśladuję Jezusa. I wtedy doświadczyłem całkowitego i trwałego wyzwolenia z wszelkiej depresji, zniechęcenia złych nastrojów i jeszcze całej masy innych rzeczy, takich jak narzekanie, szemranie, z którymi wielu chrześcijan żyje na co dzień i sądzi, że to jest normalne życie chrześcijańskie. O, jakże szatan cię oszukał, że myślisz, że to jest normalne życie chrześcijańskie. To nie jest świadectwo Jezusa Chrystusa. Gdzie widzimy Jezusa w złym nastroju, narzekającego, rozsłoszczonego, że ktoś nazwał go księciem demonów. Nigdy. Czy trzymasz się świadectwa Jezusa Chrystusa? Czy też świadectwa jakiegoś ziemskiego kaznodziei, którego podziwiasz? Mówisz, o, to jest bogobojny brat, a jednak wpadł w złość. Więc co? Będziesz trzymał się jego świadectwa, czy świadectwa Jezusa? Pamiętam jednego kaznodzieje, który mówił do mnie, Eliasz był w depresji, ja też jestem w depresji. A ja mówię do niego, jeśli Eliasz jest sprawcą i dokończycielem twojej wiary, no to masz wszelkie prawo, by trwać w depresji. Ale Eliasz nie jest ani sprawcą, ani dokończycielem mojej wiary. Jezus Chrystus jest sprawcą i dokończycielem mojej wiary. I ja nie trzymam się świadectwa Eliasza, ani Mojżesza, ani Dawida, ale Jezusa Chrystusa. Wielu chrześcijan udaje się do Starego Testamentu, aby znaleźć pocieszenie w swoim grzechu. Kiedy dopuszczą się cudzołóstwa, patrzą na Dawida. Kiedy popadają w depresję, idą do Eliasza. Biorą Biblię nie po to, aby znaleźć zwycięstwo nad grzechem, ale aby znaleźć pocieszenie w swoim grzechu. I Bóg mówi, jak chcesz, to masz. Będziesz zwiedziony, dlatego że przychodzisz do mojego świętego słowa, nie, aby znaleźć wolność od grzechu, ale aby znaleźć pocieszenie w twoim grzechu. Kłócą się wierzący z wierzącymi i następnie otwierają Biblię i mówią, Paweł i Barnaba też się kłócili. I Bóg mówi, no to będziecie mieli ciągłą walkę w waszym życiu. Gdyż przychodzicie do mojej księgi nie szukając posłuszeństwa, ale chcecie znaleźć pocieszenie w waszym nieposłuszeństwie aby znaleźć usprawiedliwienie braku społeczności z innymi wierzącymi. I w związku z tym będziecie trwali w tym stanie, dopóki się nie ukorzycie, nie będziecie pokutować z waszego grzechu i nie powiecie, Panie, to nie jest droga, którą winienem iść. Nie powinienem tak żyć. Może tak już żyjesz od dziesięciu, 20, trzydziestu lat. Ukórz się i powiedz, Panie, Chybiałem celu przez 30 lat, ale teraz chcę trafić do celu. Nowe wino i nowe bukłaki, to jest to, czego ja pragnę. Tak więc to stare przymierze, to dużo pracy, dużo wysiłku i pewnie słyszałeś to poselstwo, że musisz tak wiele się nawysilać, żeby prowadzić to chrześcijańskie życie. I próbowałeś i próbowałeś i w końcu poniosłeś klęskę. W jaki sposób to nowe wino na weselu zostało wyprodukowane. W jednej chwili na polecenie Jezusa, w jednej chwili. Tak działa łaska. Ale czy to oznacza, że my nic nie musimy robić? To oczywiście druga skrajność. Wielu chrześcijan choruje na pewną dolegliwość, która nazywa się wahadławica. Czy słyszeliście o wahadławicy? Kiedyś, w dawnych czasach, były takie wielkie zegary z wahadłem. To wahadło porusza się od jednej skrajności do drugiej. Wielu chrześcijan tak właśnie żyje. Najpierw siedzą w jakimś jednym ekstremum, a następnie przesuwają się do drugiego. A więc przez długi okres swojego życia starali się, wysilali się i ponieśli klęskę. I w końcu Mówią, a, zróbmy coś innego. I przechodzą do drugiego ekstremu i nic nie robią. Mówią, Jezus wszystko uczynił, On jest w nas i Bóg nie widzi nas, tylko widzi Jego. A więc nieważne, jak ja żyję, nie muszę starać się być cierpliwym. Chrystus jest moją cierpliwością. Nie muszę wysilać się, by miłować. Chrystus jest moją miłością. Chociaż Biblia wyraźnie nam mówi, że mamy zabiegać o miłość? Nie, nie, oni nie patrzą na to przykazanie, mówią: Chrystus jest naszą miłością. Nawet naprawdę tacy znani nauczyciele Słowa Bożego. Tego właśnie nauczają. Ale poddajmy to próbie. Czy rzeczywiście to wyprodukowało cierpliwość, posłuszeństwo, miłość w Twoim życiu? Jeśli nie, to żyjesz w zakłamaniu, w zwiedzeniu. Swego czasu. Przeczytałem książkę zatytułowaną Normalne życie chrześcijańskie i ona nie doprowadziła mnie do prowadzenia normalnego życia chrześcijańskiego. Może Ciebie zaprowadziła, mnie nie. Nie zaprowadziła mnie do miejsca, w którym pokonałem grzech. Z wielkim szacunkiem odnoszę się, do na nim, ale mówię jedynie, że jego książka nie doprowadziła mnie do normalnego życia chrześcijańskiego. Ponieważ ta książka nie pokazała mi, jak Jezus był kuszony podobnie jak ja nie pokazała mi, że muszę być wypełniony duchem świętym nie pokazała mi wyższości nowego przymierza nad starym przymierzem. Walkman nie był pobożnym człowiekiem i w wielu aspektach szanuję go, ale to co próbuję powiedzieć to to abyśmy trzymali się świadectwa jezusa chrystusa. Czy jezus wyprodukował to wino z niczego? Mógł przecież powiedzieć, aby postawiono puste Stągwie i nakazać im wypełnić się winem. I byłyby pełne wina, ale wtedy sam wykonałby ten cud. Od samego początku swojej służby próbował czegoś nauczyć. Czy to jest życie, czy służba, to jest partnerstwo. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie. Żyjąc w indyjskich wioskach, wiemy, co to jarzmo. Dwa Woły w jednym jarzmie. I to nie jeden wół, który wykonuje całą pracę. Jarzmo leży również na drugim wole. Być może jeden z tych wołów jest starszy i bardziej doświadczony i silniejszy, a drugi jest młody i niedoświadczony i słaby. Ale o dziwo jeden potrzebuje drugiego. Głowa nie może powiedzieć do stopy, nie potrzebuję ciebie. Może właśnie jestem stopą najniższym członkiem ciała. Ale jak czytamy w liście do Koryntian 12 rozdziale, głowa nie powie do stóp, nie potrzebuję was. Oczywiście, że potrzebuje. Taki Jezus nie mówi do ciebie i do mnie, że nas nie potrzebuje. On potrzebuje nas. I tak samo w chrześcijańskim życiu. Czy to w służbie Bogu? To jest partnerstwo. Nie jest tak, że On robi wszystko, albo ja robię wszystko. To jest wahadławica. Jednym z takich miejsc, które to opisują, jest list do Rzymian, ósmy rozdział, wiersz 13. Jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. To jest życie w nowym przymierzu. Przez Ducha Świętego potrzebujemy Jego mocy, ale ja muszę to czynić. Duch Boży nie zrobi tego za mnie. A więc widzimy tutaj równowagę. Ty przez moc Ducha Świętego umartwiasz sprawy ciała, i będziesz żył. To jest życie nowego przymierza. I oczywiście chwała z tego płynie dla Jezusa, ponieważ ile byśmy wody nie wrali do stągwi, to nadal będzie tylko woda. I tak było ze wszystkimi cudami Pana Jezusa, gdzie uczył swoich uczniów, wy zróbcie to, co jest łatwe, a ja zrobię to, co jest dla was niemożliwe. Wy nalejcie wody, a ja zamienię ją w wino. Przynieście pięć bochenków chleba i dwie ryby, a ja karmię tysiące. Wy rzućcie sieć po jednej stronie łodzi, a ja wypełnię ją tysiącami ryb. To kolejny przykład życia pod zakonem z Ewangelii Jana rozdziału. Ten wysiłek, ta próba złapania tych ryb, staranie się, wysilanie się. I gdy pojawia się Jezus, mógł nakazać tym rybom wskoczyć do łodzi i wtedy to byłaby tylko Jego praca. Ale nie, On mówi, wy też coś musicie zrobić. Mówi, rzućcie sieć, po drugiej stronie, gdy oni to robią, ryby wchodzą do sieci. I to jest ciągły obraz, który możemy oglądać. Tak samo było ze wskrzeszeniem Łazarza z martwych. Wy zróbcie to, co możecie zrobić. Co to było? Odepchnijcie kamień z wejścia do grobu. A ja z uczyniem to, co jest trudniejsze. Wzbudzę go z martwych. Każdy jeden cud uczy nas tej lekcji. Kooperacja. Do nas należy ta łatwa część i On chce, abyśmy ją wykonali. A więc to nie jest tak, że my robimy wszystko albo On robi wszystko. Kolejnym cudownym elementem zamiany wodę w wino jest fakt, iż gdy skosztowano tego wina, wszyscy musieli uznać jego wyśmienitą jakość. Stwierdzili, o ludzie, takiego wina jeszcze nie piliśmy. To jest dużo lepsze niż życie pod zakonem. I to Wam powiem. Jeśli naprawdę doświadczycie nowego przymierza, nigdy nie będziecie chcieli wrócić do życia pod zakonem. Nie będziecie chcieli wracać do tego złoszczenia się i popadania w depresję i narzekania, pożądania kobiet i tego wszystkiego. Nie. To tak jakbyśmy zapytali syna marnotrawnego, który spróbował tej uczty ojca, tego tuczonego wołu i gdybyśmy go wtedy zapytali, to co, chcesz teraz iść trochę zjeść tego, co jadły świnie? Czy myślicie, że on byłby zainteresowany tym, co wcześniej jadł? Nie, już tego nie chciał. Każdy z Was, bracia, którzy tu jesteście i sądzicie, że jest w porządku od czasu do czasu się zdenerwować, to tak jakbyście mówili, że pójść i zjeść trochę tego świńskiego żarcia to jest w porządku od czasu do czasu. No nie to, żebyś miał to jeść każdego dnia, ale... Raz na jakiś czas nie zaszkodzi. O, to co te świnie jedzą, mm, warto jeszcze do tego wrócić. Jeśli pojedziesz do wioski, to naprawdę zobaczysz, co te świnie jedzą. Na tym właśnie polega porządliwość wobec kobiet. To jest to, co jedzą świnie. Niektórym ludziom to smakuje. Dzisiaj można najeść się tego świńskiego żarcia przez komputer. Tam jest tego pełno. Jeśli chcesz, proszę bardzo. Jeśli to przynosi ci satysfakcję, to obżeraj się tym. I ja wiem, dlaczego tak jest. Dlatego, że jesteś głodny i głodni ludzie muszą coś zjeść, choćby to, co jedzą świnie. Czy to będzie pornografia, czy gromadzenie bogactwa, cokolwiek, co przyniesie jakąś satysfakcję. Ale ktoś, kto siedzi przy stole ojca, nie jest głodny, nie pożąda jedzenia świn. Próbujesz unikać jedzenia świn, podczas gdy nadal jesteś głodny. I to jest niemożliwe. Usiądź przy stole ojca. Zamień to świńskie żarcie na dobre jedzenie, które daje ci niebiański ojciec, i wtedy nie będziesz pożądał tamtego byle jakiego jedzenia. To pragnienie naszego żołądka, ten głód jest tak silny, że jeśli nie mamy nic innego, no to wtedy będziemy jeść to świńskie żarcie. Ci ludzie, którzy udają się do prostytutek, którzy oglądają pornografię, którzy dopuszczają się cudzołóstwa, Ludzie, którzy kłamią, aby coś osiągnąć, aby oszukać. Oni wszyscy czegoś szukają i sądzą, że te właśnie rzeczy przyniosą im jakąś satysfakcję. Ale to ma krótkie nogi. Tylko na chwilę cię zaspokoi, a w końcu dojdzie do tego miejsca, gdzie znalazł się syn naprawdę. I są tacy wierzący, którzy nie siedzą przy stole ojca i widzę tylko kilku, niewielu, którzy znajdują tą drogę. Którzy uznali swój grzech, pochylając swą głowę, powiedzieli, ojcze, jestem grzesznikiem. Tak bardzo cię zniesławiłem. Jestem nędznym człowiekiem. Kto mnie z tego wyzwoli? I wtedy przychodzą do domu ojca i jedzą. I jedzą każdego dnia. Trzy posiłki dziennie przy stole ojca. I jakiś stary przyjaciel przychodzi i mówi, hej, chcesz spróbować tego świńskiego jedzenia? ale on już nie jest tym zainteresowany. Nie, dzięki bracie. Jak chcesz to, to jedz. Ja się tym już nie interesuję. Jak to nie chcesz? Przecież to jest dobre, człowieku. Mów co chcesz. Mnie to już nie pociąga. Czy dotarłeś do takiego miejsca? Do miejsca, w którym wyłączyłeś już internetową pornografię i inne rzeczy, które pociągały cię w dawnych czasach. Zwróćmy się jeszcze do cudownego porostwa z Księgi Ezechiela. Księga Ezechiela, 36 rozdział. I pamiętajmy, że gdy mowa tu jest o Izraelu w przyszłości, to proroczo jest tutaj też mowa o Kościele i wierzących Nowego Przymierza. Dowodem tego jest to, co jest zapisane w liście do hebrajczyków w ósmym rozdziale, gdzie mowa jest o Nowym Przymierzu. Tam czytamy, prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je. To przecież słowa, które Bóg skierował do swojego ludu, do Izraela. W Nowym Testamencie natomiast, w liście do Galacjan pod koniec, czytamy o Kościele, który nazywany jest Bożym Izraelem. Izrael był Bożym Księciem i dzisiaj tym Bożym Księciem nie jest fizyczny naród Izrael, ale jest nim Kościół, ciało Jezusa Chrystusa. To jest prawdziwy Izrael, mimo tego wszystkiego, co mówią mesjańscy Żydzi. Nie dam się ogłupić ich argumentom. Ezechiela 36 i 37 rozdział zachęcam was, abyście poświęcili czas na dokładne, dogłębne przestudiowanie tych fragmentów. Ja tutaj tylko bardzo szybko prześliznę się po powierzchni, ale widzimy tutaj nowe przymierze i Kościół nowego przymierza. Nowe wino i nowe bukłaki. Czytamy, że dzisiaj w Chrystusie nie masz już różnicy między Żydem a Poganinem. Chociaż niektórzy chrześcijanie uważają, że Żydzi są szczególni. Paweł apostoł natomiast walczył o to, że wszyscy zgrzeszyli. Nie masz już różnicy. Każdy jest winny Żyd czy Poganin i Bóg ogłosił cały świat winnym, potrzebującym Chrystusa. Żyd nie ma przewagi nad Poganinem. W księdze Ezechiela w 36 rozdziale i od 19 wiersza czytamy, że Bóg rozproszył ich wśród narodów i zostali rozsiani po różnych ziemiach, lecz gdy przybyli do narodów, wtedy tam, dokądkolwiek przybyli, znieważyli moje święte imię. Bóg powołał Kościół, który ma czcić Jego imię. Bóg pragnie, aby Jego imię było wywyższone na całej ziemi. Pan Jezus nauczył nas modlić się Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. I to święte imię było znieważone wśród narodów przez Żydów i również dzisiaj, gdy jest znieważane przez Kościół, Bóg usuwa taki Kościół. Tak jak te zbory, o których czytamy w listach z objawienia. Stopniowo Bóg je odsuwał na bok. Najpierw skierował do niektórych z nich ostrzeżenie i jeśli by się nie upamiętały, to usunąłby je przed swojego oblicza. Dzisiaj są setki takich kościołów, które zostały usunięte, sposób w jaki żyją, sposób ich postępowania, społeczności przynosi hańbę Bogu i z tego względu Bóg musi je usunąć. Zamiast czcić Boże imię, w tych kościołach są kłótnie i podziały o jakieś małe, nieznaczące sprawy nie są zainteresowane wychwalaniem, wywyższaniem imienia Jezusa gdyż tylko jest między nimi podział i kłótnia o głupoty i nieczyste życie. I jak czytamy w księdze Zechiela w pierwszym wierszu 36 rozdziału, Bóg mówi, wtedy żal mi było mojego świętego imienia, które znieważył dom izraelski wśród ludów, do których przybył. I dalej w wierszu drugim: dlatego tak powiedz domowi izraelskiemu, tak mówi wszechmocny Pan, ja działam. czy Będę działał. To Bóg uczynił w dniu Zielonych Świąt. W środku tego właśnie wiersza widzimy proroctwo, które wypełniło się w Kościele, że Bóg będzie działał ze względu na swoje święte imię, które zostało znieważone wśród ludów. Gdy przyszedł Dzień Zielonych Świąt, Kościół został ustanowiony. Dlatego uświęcę wielkie moje imię, znieważone wśród narodu, bo znieważyliście je wśród nich. Zwróćcie uwagę, jak wielokrotnie tutaj powtórzone jest to znieważenie Bożego imienia. To znieważenie jest przeciwieństwem, niech się święci Twoje imię. Obawiam się, iż wielu chrześcijan nie modli się, niech się święci Twoje imię. Nie mają ciężaru na sercu, iż imię Jezusa jest w takiej pogardzie. Świadectwo mojego życia, świadectwo mojego domu, mojego zboru, albo świadectwo moich dzieci, sposób w jaki je wychowałem to, że nie przynoszą chwały Bożemu imieniu. Powinniśmy o to zabiegać, zamiast kłócić się i spierać o jakieś doktryny i wyobrażać sobie, że w ten sposób budujemy Kościół Nowego Przymierza. Raczej powinniśmy paść na twarz przed Bogiem i powiedzieć, Panie, znieważyłem Twoje imię. Przez to, jak żyję, jak traktuję moją żonę, moje dzieci, przez to, jak kłócimy się i walczymy w zboże, przez to, w jaki sposób wywyższam siebie jako starszego w zborze. Panie, wybacz mi. Od tej pory chcę modlić się, niech się święci Twoje imię. Wtedy Bóg będzie mógł budować swój Kościół przez Ciebie. Pamiętam, jak Bóg przemówił do mnie fragment z Listu do Kolosam z pierwszego rozdziału i osiemnastego wiersza, aby Chrystus był we wszystkim pierwszy. I Bóg powiedział do mnie, jeśli to będzie Twój cel w życiu, aby Chrystus we wszystkim był pierwszy w Twoim życiu, a Ty, abyś stał się nikim, to ja będę stał za Tobą do końca Twych dni. I Bóg stoi za mną i chce tak chodzić, aż do końca, aż Jezus przyjdzie. Aby we wszystkim Chrystus był pierwszy. Aby imię Jezusa było uwielbione. Niechaj to będzie i Waszym celem, bracia i siostry. Wy, którzy ponosicie klęskę w waszym życiu, w zborach, w domu, zacznijcie się tak modlić. Niech się święci Twoje imię. Niech się dzieje wola Twoja, tak jak w niebie, tak i na ziemi. Przyjdź królestwo Twoje. Niech Twoja wola wypełni się w moim życiu, w moim domu, w zborze, tak jak w niebie. To jest dobra modlitwa, którą winniśmy się modlić. Wtedy poznają ludy, że ja jestem Pan. Na ich oczach Okaże się święty wśród was. Nie z nieba, ale wśród was, w waszym zboże, w kościele. I zbiorę was spośród narodów i zgromadzę was ze wszystkich ziem, i tak właśnie uczynił w kościele, i sprowadzę was do waszej ziemi. To jest prawdziwy kościół Jezusa Chrystusa. I co wtedy uczyni? Pokrobię was czystą wodą. To jest obraz oczyszczenia naszych serc przez krew Chrystusa i będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów Oczyszcza nas Wszelki grzech jest bałwochwalstwem. Kiedy czcisz pieniądze bardziej niż Boga, kiedy czcisz piękną kobietę bardziej niż Boga, kiedy czcisz nagą kobietę, to jest najgorszy rodzaj bałwochwalstwa, gorszy od jakiegokolwiek innego, gdzie różne narody czczą swoje bałwany. W rzeczywistości... Ci ludzie, którzy czczą ubrane bożki, są lepsi od ciebie, który czciś rozebraną kobietę na ekranie swojego komputera. Jesteś bałwuchwalcą, a on oczyści nas od nieczystości wszelkich naszych bałwanów. Nieczystość tych rzeczy, które oglądasz w filmach, te filmy, w których są te sceny seksualne. Czy to nie jest bożek? Ale powiesz, przecież tam jest taka fajna historia. Proszę bardzo, jeśli chcesz to ruszaj i bierz i jedz z tego, ale wiedz, że nie skosztujesz tego nowego wina. Możesz przyjechać i siedzieć na naszej konferencji i wydaje ci się, że jesteś Bożym człowiekiem i robisz Boże rzeczy, ale tak nie jest. Musisz to potraktować bardzo poważnie. Cokolwiek zajmuje miejsce Boga w twoim życiu, jest bałwanem i to jest wielki grzech. On chce oczyścić nas z wszelkich naszych bałwanów i dać nam nowe serce. To jest obietnica, nowego przymierza. Całkowicie nowe serce. Ja nie mogę tego sam wyprodukować. Jedyne, co mogę zrobić, to troszkę poprawić jakość mojego życia. I niestety widzę w kościele wielu chrześcijan, którzy jedynie to robią. Troszeczkę poprawili swoje życie. Próbują pomagać innym, jakoś służyć innym i myślą, to jest chrześcijaństwo. Nie! To jest nowe serce. To nie świnia, która Zachowuje się, jakby była czysta, ale to jak kot, który lubi być czysty. Nowe serce i nowy duch. I usunę z waszego ciała serce kamienne. Iluż to chrześcijan widziałem z takim twardym, pozbawionym miłosierdzia sercem. Brak przebaczenia wobec tych, którzy ich skrzywdzili. Wiesz, czego potrzebujesz, bracie? Potrzebujesz się na nowo narodzić. Wtedy Bóg da ci nowe serce, które będzie chętne gotowe, by przebaczyć każdemu. I wtedy mojego ducha dam do waszego wnętrza. To ta odwrócona szklanka, tak aby najpierw duch mógł wypełnić serce człowieka. I nie będziecie musieli postępować według moich przykazań, ale Pan mówi, uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań. To mi się podoba. Ja uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań. Jakiś czas temu Pan przemówił do mnie, abym nie mówił, ja zwyciężyłem nad jakimś grzechem. Powiedz, tak jak powinno być, Jezus strzeże mnie przed upadkiem. Ta sama rzecz, ale zupełnie inaczej brzmi. Ja zwyciężyłem grzech, albo Jezus strzeże mnie przed upadkiem. Pan mówi, ja uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań. Moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. Sam Bóg sprawia w nas to pragnienie. Gdy narodziłem się na nowo, po prostu pojawiło się we mnie to pragnienie, by czytać, rozważać Boże Słowo. Bóg uczynił we mnie to pragnienie. Stąd wiedziałem, że się na nowo narodziłem. Dziecko, które się narodzi, woła o mleko. Nikt nie musi go instruować. Hej, zawołaj po mleko, kiedy będziesz głodny. To jest coś automatycznego. Jeśli nie masz w swoim życiu pragnienia za mlekiem Słowa Bożego, to musisz się na nowo narodzić. Może wydawało ci się, że się na nowo narodziłeś, ale jeśli nie masz pragnienia Bożego Słowa w swoim życiu, to musisz się na nowo narodzić, poprawnie. I wybawię was od wszelkich waszych nieczystości. Wierz 29. Wierz 28. Będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. To Kościół i trzydziesty pomnożę owoce drzew i plony pól, tu mamy owoc Ducha Świętego, abyście już nigdy nie musieli znosić hańby klęski głodowej wśród narodów. To ta hańba życia bezowocnego i wtedy wspomnijcie o swym złym postępowaniu i o swoich czynach, które nie były dobre i będziecie się brzydzić samych siebie z powodu swych win i swoich obrzydliwości. Wierzę, że to jest charakterystyczna cecha nowego człowieka. Dawniej gardziłeś innymi ludźmi. Oni byli dla ciebie obrzydliwi, To i ci nie pasowało, i tamto ci w nich nie pasowało, i z tym się nie zgadzałeś, i nie byli częścią twojej małej grupy. Teraz jesteś na nowo narodzony. Bóg dał ci swojego ducha i nienawidzisz i brzydzisz się z samego siebie. To jest znak wierzących nowego przymierza. To jest również moje świadectwo, że im bardziej na przestrzeni lat zbliżam się do Boga, tym coraz bardziej brzydzę się samego siebie. I już nie tak szybko osądzam innych, jak to było kiedyś, ponieważ mam wiele do osądzenia w sobie samym. Każdy dzień jest dniem pokuty dla mnie. Będziecie brzydzić się samych siebie z powodu waszych win i też z drugiej strony to pozwala nam zobaczyć ogrom łaski Bożej nad nami. To pomaga też nam być miłosiernymi wobec innych, gdy oni dopuszczają się jakiegoś zła. Widzę wierzących, którzy są tacy niemiłosierni, twardzi wobec innych. I to pokazuje, że nie mają w sobie tej nienawiści wobec własnych grzechów. Raczej brzydzą się innymi. I załóżmy w wierszu 32, Bóg mówi, nie ze względu na was działa, mówi wszechmocny Pan. To nie, żeby was uczynić wielkimi. Nie. Bóg działa ze względu na swoje wielkie, święte imię. Dlatego mówi, wstydźcie się i rumięcie z powodu waszego postępowania. I wiersz trzydziesty piąty będą mówić, ten kraj niegdyś spustoszony, stał się podobny do ogrodu Eden. Czy wiecie, że Kościół powinien być jak ogród Eden w tej suchej i pustej ziemi? Pragnę, aby mój zbór był jak ogród Eden, nie pełen chwastów i jakichś kolców i nieczystości, rozdźwiękuj wszelkiej innej złej rzeczy, ale raczej, aby był jak ogród Eden. Niech to będzie waszym celem. Ci z was, którzy zakładacie zbory, dołóżcie wszelkich starań, aby były one jak ogród Eden. Tylko Bóg może to uczynić. To Bóg zasadził ten ogród w drugim rozdziale pierwszej księgi mojżeszowej. Człowiek miał go uprawiać, ale Bóg musiał go najpierw zasadzić. I Nie wiadomo, jakbyśmy się starali, to Bóg musi zasadzić zbór i to Bóg może tylko sprawić, że powstanie w tym czy innym miejscu Jego Kościół. My natomiast mamy o Niego dbać. Jesteśmy ogrodnikami, ale Bóg musi zasadzić ten ogród, którym jest Kościół. Jeśli tego pragniesz, to tak jak mówi wiersz 37, musisz o to prosić. Jeśli o to nie prosisz, to Bóg tego nie uczyni. Jeśli jesteś zadowolony ze swojego życia trzeciej kategorii, kiepskiego życia rodzinnego i zborowego, to okej, okay, trzymaj się tego. Ale ci z was, którzy mają tego dosyć, będą szukali Boga i wołali, Panie, ja chcę czegoś lepszego. I wtedy ludzie będą wiedzieć, tak jak mówi koniec wiersza 38, poznają, że ja jestem Pan. A w 37 rozdziale widzimy te kości, które stają się armią. Tutaj jest wiele nad czym rozmyślać pochylmy teraz nasze głowy przed Bogiem. Ługański Ojcze, pomóż nam uczcić Ciebie. Jak zaspokoić Twoje serce, prowadzić takie życie, którym chcesz byśmy żyli, budować Kościół, który chcesz byśmy budowali. Prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa.